Rozdział 40. Zmartwychwstanie wszystkich ludzi następuje za przyczyną Chrystusa. Sprawiedliwi odchodzą po śmierci do raju, a niegodziwi zostają wyrzuceni na zewnątrz w ciemność, gdzie oczekują zmartwychwstania. Gdy ludzie zmartwychwstaną, wszystkim zostanie przywrócone właściwe i kompletne ciało. Mój synu, mam Ci jeszcze więcej do powiedzenia, bo czuję, że niepokoi Cię sprawa zmartwychwstania umarłych. Oto mówię Ci, że zmartwychwstanie nastąpi nie wcześniej niż jak po przyjściu Chrystusa. Innymi słowy, do tego czasu nasze śmiertelne ciała nie staną się nieśmiertelne, a co zniszczalne, nie stanie się niezniszczalne. Za Jego przyczyną nastąpi zmartwychwstanie umarłych, ale jak dotychczas nie ma jeszcze zmartwychwstania. Wyjawię Ci teraz jedną tajemnicę, jakkolwiek istnieje wiele tajemnic – których oprócz Boga nikt nie zna, wyjawiać tajemnicę, o poznanie której usilnie prosiłem Boga, a dotyczy ona zmartwychwstania. Oto wszystkim jest wyznaczony czas zmartwychwstania i nikt oprócz Boga nie wie, kiedy to nastąpi. I nie ma znaczenia, czy ludzie zmartwychwstaną w pierwszym, drugim czy trzecim terminie. Bóg wie wszystko, a mnie wystarcza, że wiem, iż wszystkim jest wyznaczony czas ich zmartwychwstania. Jednak od chwili śmierci do ich zmartwychwstania upłynie pewien czas. I pytam Cię, co dzieje się z duszami ludzi od chwili śmierci do czasu wyznaczonego na ich zmartwychwstanie? I nie ma znaczenia, że jest kilka terminów zmartwychwstania, gdyż ludzie nie umierają jednocześnie, a nasz czas jest niczym jeden dzień dla Boga bo mierzony jest tylko dla ludzi. Ludzie mają więc wyznaczony czas swego zmartwychwstania i istnieje pewien okres od śmierci do ich zmartwychwstania. I co do tego okresu czasu, usilnie prosiłem Pana, abym mógł wiedzieć, co się dzieje wtedy z duszami ludzi. I jest mi to teraz wiadome. Oto nadejdzie czas gdy wszyscy powstaną i przekonają się, że Bogu wiadomy jest czas wszystkiego, co wyznaczył człowiekowi. I co dostaną duszy po śmierci, a przed zmartwychwstaniem, to anioł objawił mi, że dusze wszystkich ludzi dobrych czy złych, gdy tylko opuszczą to śmiertelne ciało, powracają do Boga, który dał im życie. Wtedy dusze tych, którzy są sprawiedliwi, zostają przyjęte w stan szczęścia nazwany rajem. Stan odpoczynku i pokoju Gdzie odpoczywają od wszelkich kłopotów, trosk i smutku A dusze niegodziwych, tych, którzy są źli I nie mają nawet cząstki ducha Pana Albowiem woleli czynić zło niż dobro I diabeł w nich wstąpił i zapanował nad nimi Zostaną wyrzucone na zewnątrz w ciemność Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów a to z powodu ich własnej niegodziwości, która sprowadziła na nich niewolę diabła. I taki jest stan dusz niegodziwych ludzi. Oto pozostają w ciemności, w straszliwym stanie wyczekiwania na wyrok, jaki Bóg wyda na nich w swym gniewie. I pozostają tak, a sprawiedliwi w raju, aż do czasu swego zmartwychwstania. Niektórzy wnioskują, że ten stan szczęścia czy żałości duszy przed zmartwychwstaniem jest pierwszym zmartwychwstaniem. Przyznaję, że gdy dusza, czyli duch człowieka powstaje i jest jej przyznane szczęście albo żałość, jak powiedziałem, można to określić jako zmartwychwstanie. Ale powiedziano, że pierwszym zmartwychwstaniem będzie zmartwychwstanie wszystkich tych, którzy żyli przed nami, którzy obecnie żyją i którzy jeszcze będą żyli przed Zmartwychwstaniem Chrystusa Uważamy, że to pierwsze zmartwychwstanie, o którym tak powiedziano, nie może być podniesieniem dusz i wyznaczeniem im szczęścia czy żałości. I nie powinieneś myśleć, że takie jest znaczenie pierwszego zmartwychwstania. Oto mówię Ci, pierwsze zmartwychwstanie oznacza ponowne zjednoczenie duszy i ciała tych, którzy żyli od czasów Adama do czasu zmartwychwstania Chrystusa. I nie mówię, że dusza i ciało każdego z niegodziwych czy sprawiedliwych zostaną zjednoczone w tym samym czasie. Niech wystarczy, iż powiem, że wszyscy oni powstają, a raczej zaczną zmartwychwstawać przed tymi, którzy umrą po zmartwychwstaniu Chrystusa. Mój Synu, nie mówię, że ich zmartwychwstanie nastąpi równocześnie ze zmartwychwstaniem Chrystusa, ale uważam, że dusze i ciała sprawiedliwych zostaną zjednoczone gdy Chrystus zmartwychwstanie i wstąpi do nieba Ale czy nastąpi to zaraz po Jego zmartwychwstaniu czy później Tego nie mogę powiedzieć Jednak to mogę powiedzieć, że istnieje pewien okres Od śmierci do zmartwychwstania ciała I że jest to dla duszy stan szczęścia lub żałości Trwający do czasu wyznaczonego przez Boga Kiedy umarli mają powstać, a ich dusze i ciała zostaną zjednoczone i będą oni przyprowadzeni przed Boga, aby byli osądzeni według swych czynów. I tak nastąpi przywrócenie wszystkiego, jak mówili prorocy. Każda dusza zostanie przywrócona ciału, a ciało duszy. Każda część ciała i każda kość znajdą się na swoim miejscu i nawet włos z głowy nie zagubi się, lecz wszystkim zostanie przywrócone kompletne ciało. Mój Synu, to właśnie jest przywrócenie o którym mówili prorocy. Wtedy to sprawiedliwi jaśnieć będą w Królestwie Bożym, a straszliwa śmierć przyjdzie na niegodziwych, bo są nieczuli na to, co sprawiedliwe, a ponieważ są nieczyści i nikt nieczysty nie może odziedziczyć Królestwa Bożego, zostają wyrzuceni i muszą spożyć owód zła, które czynili i wypić do dna kielich goryczy.